time rozwiąże je trudne sprawy. Słuchaj, no cholery jasne, już ciągle tylko pieniądze i pieniądze, jakby nie było nic innego w życiu. To zacznij przynosić normalne pieniądze, to będzie coś w życiu. Ja już mam dosyć, ciągle tylko o pieniądzach. Jakiś inny temat, rozmów znajdźmy. Jak byłby zastępczy, no problem. Przepraszam, Kamila, takiego ci oczyma wybrałam, że jest mi wstyd. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem handlowym firmy Rusnak i chciałbym zaoferować pani nasze produkty. Nie, nie, naprawdę ja dziękuję bardzo, nic nie potrzebuję. Ale to mnie. zajmie dosłownie tylko parę nie, minut. Nie, naprawdę ja mam wszystko i ale... dziękuję panu, naprawdę. Bardzo panią proszę, do no, dosłownie Ale nie obchodzi mnie, co pan sprzedaje i kim pan jest. Ja wszystko mam i proszę stąd sobie iść. No nic, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, Co to, Darek, miało być? No a co przecież nie każdy od razu kupuj, prawda? Człowieku, jak tak sprzedajesz, to nikt nie kupi niczego. Popatrz, laska cię spuściła jak kupę. Po prostu cię spuściła. A ty jej mówisz miłego dnia, czy coś tam, coś tam, jakieś pitu-pitu? Ale przeześ, przecież nie no, jesteśmy przyjaciółmi. Ty A mówić... możesz mi kurwa powiedzieć, co ma wspólnego przyjaźń z interesami i z twoją pracą? Przyjaźń nie... cię wykarmi? I już wszystko wiadomo. To wygrał, to przegrał. I najważniejsze, to był agentem. Z będziemy żyć? Z tych nędznych pieniędzy, które przynosiłeś? No ale. Z czego Kamila i ja nasze życie opłaty? No pamiętaj się, co się z tobą dzieje. To, co my mamy, nam wystarcza. To nie co musimy wystarcza mieć tego rozklekotany, tapczan, dziesięcioletni? Nie możemy A mieć czy więcej? Co mieć to, tak to, co inni? A dlaczego no. nie? Masz sobie... po to taką pracę, żeby zarobić. Milena nie dawała mi żyć. Cały czas podkreślała, że jestem do niczego. A sama siedziała na kanapie przed telewizorem i piła kawę. Kiedy Milena pokazywała mi nowe zakupy, Henka zachowywała się jakby zwariowała. Narożnik jak narożnik. Siedzi się tak samo jak na naszej kanapie. A kredens w ogóle nie był nam potrzebny. Bydgoszcz. Tu mieszkają Milena i Dariusz Krępowie z córką Kamilą z pierwszego małżeństwa kobiety. Milena nigdy nie pracowała. To jej drugi mąż, który ją utrzymuje. Małżeństwo przyjaźni się z sąsiadami, Anitą i Henrykiem Lemo. Niedawno Dariusz pomógł Henrykowi, kiedy ten stracił pracę i załatwił mu posadę w swojej firmie, w której sam jest pracownikiem od trzech lat. Teraz Krępowie odkryli, że Henryk w krótkim czasie zarobił o wiele więcej niż Dariusz kiedykolwiek przedtem. Dla żony Dariusza to szok. Byłem bardzo zdenerwowany, kiedy miałem iść do szefa i powiedzieć mu o zwolnieniu. Wiedziałem, jaki on jest. Niespodziewanie ktoś zadzwonił do drzwi. co? co? co? co? Ej, wiecie, to tak ej. Hej, nie jesteśmy sami. Słuchaj, czemu Ty, Darek, do pracy nie przychodzisz? Ja skończyłem z pracą w Waszej firmie. Jak to skończyłeś z pracą? Wiesz, jakie dziwne rzeczy się dzieją? Policja u nas była. No nic o tym nie wiesz? Jak najbardziej. Sam zgłosiłem ze mnie o przestrzeni no, Zostaw go! Ty. Nie Zostaw go! No i co z tego, że zgłosiłeś? Sam siedzisz w tym bagnie po uszy. Na nas nic kompletnie nie masz. No się jeszcze okaże. Tam nie jest wszystko jedno już. Tylko jedno. Tak. Uważaj. Nie będzie zawsze z jakimiś kamerami. Ja i tak dorwę. Jest w doskonałym humorze. Postanowiła pobiegać po parku z córką. Czekaj, co tam się dzieje? Puszczaj! Puszczaj, nie To był mi tak, widzieliście go. Macie jego twarz? Po co to jest wariat? Dobry, chciałabym Dzień dobry. porozmawiać, jeżeli pani pozwoli. Dobrze, oczywiście, możemy porozmawiać, ale mam mało czasu, słucham. Okej, okay, tylko bez kamery, proszę. Uszanowaliśmy prośbę Sabiny i zostawiliśmy kobiety same. Nous sommes une équipe de télévision oui. et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude oui. dans les grandes cités. Oui. Auriez-vous l'obligeance de répondre à quelques questions, s'il vous plaît je veux bien. T'as un peu de lumière. <rire> Coupe ça, imbécile Nie, nie. Przepraszam was na chwileczkę, dobrze? Ale... Chodź na chwilę. Ale co, też możemy porównać tutaj? Chciałem to. Chodź, powiedziałem. Proszę cię. Nasza ekipa czekała na zewnątrz. Pół godziny później rozmowa dobiegła końca. Milena się Darek to ciebie martwi, dlatego przyszedł... Milena na... się martwi po co? Stary, martwi się ona, nie tylko on. Wyobraź sobie, że ja również się martwię. Ty się martwisz dlaczego, nie rozumiem. Darek powinien się skupić na pracy. Gdyby to robił, wszystko byłoby inaczej. Trudne sprawy Sprawy. Trudne sprawy. Kilka dni później Dariusz Krempa chce ułożyć swoje życie od nowa. Mężczyzna zdecydował się opuścić miasto. Przez ostatnie kilka nocy intensywnie myślałem, muszę się wyprowadzić zbyt gorszy, bo za dużo to jest rzeczy, które mi przypominają coś złego. Muszę zacząć wszystko od początku. Nagle ktoś dzwoni do drzwi. Pewnie Mirek dzwoni, miał mi się pomóc spakować. Przed drzwiami stoi Milena z Kamilą. No wy co tu robicie? Cześć Darek, przepraszam ciebie. Chciałyśmy wrócić do domu. A czemu? Niestety Henryk nie płaci rachunku w i Zostałyśmy na bruku. No Ale to to, to, to już wasz problem, naprawdę. Proszę Cię, no, co mam ze sobą zrobić? Zawsze mówiłeś, że rodzina to podstawa. Zrobiłam błąd, przepraszam. Chcesz, to możesz, możesz tu zamieszkać, ale... Tak? Ja ja jestem, że jesteś kochany. Że musisz z właścicielem porozmawiać. Ja się wyprowadzam. Jak Ty się wyprowadzasz? A to już nie powinno Ciebie interesować. No, ale słuchaj, jesteś moim mężem. Założyliśmy rodzinę chyba nie po to, żeby... Milena, ja rozmawiałam z adwokatem. Wnoszę sprawę o rozwód, mam dosyć, wyprowadzam się, zaczynam nowe życie.